Ale zanim odpłyniecie, chciałbym złożyć pewne oświadczenie. Więc mordy w kubę, jeśli można. Dziękuję. W długim i dogłębnym procesie tętegowania w głowie postanowiłem wam podziękować za przewrócenie ładu na naszej wyspie. I żeby ci było miło, dam ci tę sympatyczną, prawda, pamiątkę.